Chodzi o to, żeby uzyskać świeże objawienie Ojca do czasu zakończenia tej konferencji i być w stanie pójść z tego miejsca głębiej i głębiej. Czy ktoś jest z tym podekscytowany? Tak. Już od dłuższego czasu zajmuję się prowadzeniem uwielbienia i miałam przywilej być w wielu różnych miejscach, w wielu różnych kościołach na całym świecie. I kiedy tam wyjeżdżałam i kiedy Bóg otwierał drzwi, napotykałam na różne typy kościoła i różne style uwielbienia. W czasie, gdy tam jeździłam, coś zapłonęło w moim sercu i powiedziałam do Pana, Panie, nie chcę być jedynie talentem. Nie chcę być jedynie wspaniałym głosem. Nie chcę być jedynie autorką pieśni. Chcę odcisnąć swoje piętno na tym świecie. Czy ktoś z Was czuł się w ten sposób? No dalej, przełudzeniowcy. Zaczęłam pytać Pana, czym jest uwielbienie? Jak powinno wyglądać uwielbienie, kiedy idziemy naprzód wraz z Tobą i wchodzimy głębiej? kiedy otrzymujemy nowe objawienie tego, kim jesteś, za każdym razem, gdy wchodzimy w Twą obecność. Dokąd zmierza uwielbienie i jak ono wygląda? Zaczęłam myśleć o tym, jak uwielbienie zmieniło się w ciągu historii. Był taki czas, że nawet instrumenty nie były dobrze widziane w kościele. Był taki czas, że można było grać na organach lub pianinie, lecz niedopuszczalna była perkusja. W ciągu historii przeszliśmy długą drogę rozwoju uwielbienia i obecnie jesteśmy w takim oto miejscu. Nie mówię tego w sposób krytyczny. Po prostu to jest miejsce, w którym jesteśmy. Większość z naszych kościelnych nabożeństw, sądzę, że większość z Was może się z tym utożsamić, wygląda tak. Zaczynamy od pieśni chwały, które mają nieco szybszy rytm, a potem robimy coś takiego. Dobra, skupcie się wszyscy, będziemy uwielbiać Jezusa. Przygotujcie się, przygotujcie się. Przechodzimy w pieśni o charakterze pośrednim, a potem robimy coś takiego. Wejdziemy głębiej. Uwaga, uwaga. Wchodzimy trochę głębiej. A potem mamy takie pieśni uwielbienia w bliskości Boga, w których spędzamy czas z Jezusem, doświadczamy Jego obecności. Uwielbiamy Go. A potem, w zależności od pastora, uwielbienie kończy się albo szybką pieśnią, w rodzaju Alleluja, Chwała Ci Jezu, albo pieśnią spokojną. Dzięki Ci, Panie. Czy wiecie, o czym mówię? Czy opisałam Wasze nabożeństwo uwielbienia? Powtórzę, to nie jest złe. To po prostu miejsce, w którym jesteśmy. Ale myślę o przyszłości. Myślę o tym, dokąd zmierzamy i jak wygląda uwielbienie. Kiedy zaczęłam pytać o to Pana, On przypomniał mi pewien okres w moim życiu, gdy po raz pierwszy zakochałam się w Jezusie, kiedy po raz pierwszy przyszłam do kościoła Bethel, zaczęłam chodzić do tego kościoła wcześniej, niż zaczęłam uczyć się w szkole posługi Bethel. Gdy byłam w tej szkole, prowadzono nabór do grupy uwielbienia. Pomyślałam wtedy, cóż, umiem śpiewać, więc chyba powinnam przyłączyć się do tej grupy. Szukałam sposobu, żeby się gdzieś przyłączyć, w coś się włączyć, poznać ludzi w tej szkole. W tym samym momencie, gdy pomyślałam, by zgłosić się do tego naboru, Pan powiedział do mnie, kim? Nie chcę, abyś brała udział w tym naborze. Nie chcę, abyś mówiła komukolwiek, że umiesz śpiewać lub że interesujesz się śpiewaniem. Nie chcę, abyś robiła którąkolwiek z tych rzeczy. Chcę jedynie tego, żebyś nauczyła się słuchać mojego głosu. Żebyś nauczyła się, jak mieć ze mną relację i łączność ze mną. Żebyś poznała, jak brzmi mój głos. Moim pragnieniem jest dać Ci tożsamość. Gdy to się zdarzyło, poczułam się kompletnie rozbita. Ponieważ czułam, że jest niewiele rzeczy, w których jestem dobra. Poszłam do koledżu i szczerze mówiąc, nie szło mi dobrze. Miałam kiepskie oceny. Słyszałam, jak ktoś mówił to wcześniej i całkowicie się z nim zgadzam. Oni po prostu nie wiedzieli, jak uczyć kreatywnego geniusza. Zmagałam się z tym. Lubiłam bieganie i pewnego rodzaju sporty, ale nie uważam się za sportowca. Sądzę, że ta droga nie była dla mnie. Tak więc, gdyby zabrać wszystkie rzeczy, to pozostawała mi tylko jedna rzecz, w której byłam tak naprawdę dobra. To było śpiewanie. Tak więc, gdy Pan mi to zabrał, to zadawałam sobie pytanie, kim jestem i jakie jest moje miejsce w życiu. Poczułam, że Pan odarł mnie ze wszystkiego i zaczął tworzyć mnie na nowo. Słyszałam, jak mówi do mnie przez cały czas, Twoja tożsamość to po prostu bycie moją córką. Twoja tożsamość opiera się na tym, że należysz do mnie. Jesteś moja. Kiedy to się działo, to nagle poczułam, że jestem tak niesamowicie, bez pamięci, bezgranicznie zakochana w Jezusie. Każdą wolną chwilę, jaką tylko miałam, spędzałam w Jego obecności. Mój dzień wyglądał tak. budziłam się rano i szłam do pracy. Po południu, po pracy, szłam do szkoły. A po szkole można było mnie spotkać albo w domu modlitwy, albo w sypialni, którą zamykałam na klucz, żeby spędzać tam czas z Jezusem. Zrobiłabym wszystko, co się tylko dało, żeby poczuć, że jestem bliżej Niego. Żeby poczuć, że jestem połączona z Nim. Czytałam moją Biblię, malowałam, pisałam, modliłam się, nasiąkałam, robiłam wszystko, żeby poczuć, że jestem bliżej Niego. I nagle, kiedy tak bardzo się w Nim zakochiwałam, okazało się, że wszystko inne straciło swój blask. Nie miało już znaczenia to, co zrobiłam i kim się stałam. Ponieważ to, co się dla mnie naprawdę liczyło, to Jego obecność, to, że mam Jego i czułam, że w tym momencie On może poprowadzić moje życie dokądkolwiek. Podążałam za Nim dokądkolwiek On chciał mnie poprowadzić, ponieważ jedynym, co się liczyło, było to, że On tam był, a ja byłam z Nim. I kiedy później pytałam Boga, czym jest uwielbienie, jak ono ma wyglądać i do czego ma zwierzać? To w odpowiedzi on przypomniał mi tę chwilę, kiedy po raz pierwszy się w nim zakochałam. Gdy moje oczy były w nim utkwione do tego stopnia, że czasem budziłam się jakby ze snu, zastanawiając się, co robię na tym miejscu. Nagle okazało się, że prowadzę uwielbienie i robię różne rzeczy, ale nie wiedziałam, jak do tego doszło. Nie miałam pojęcia, jak to się stało, bo tak byłam zapatrzona w niego. Przez cały czas przypatrywałam się, dokąd on zmierza i co robi. Bo tak bardzo pragnęłam jego obecności. Kiedy pytałam Pana o uwielbienie i on przypomniał mi ten czas, to nagle otrzymałam takie objawienie. Uwielbienie to nie pieśni, uwielbienie to nie instrumenty, to nie taniec czy malowanie. Wszystkie te rzeczy są wyrazem uwielbienia. Ale samo uwielbienie, mówiąc najprościej, to właśnie ta relacja, ta łączność z Jezusem. W uwielbieniu chodzi wyłącznie o relację. Chodzi o łączność z Nim i z Jego obecnością. Uwielbienie ma miejsce wtedy, gdy On wylewa na nas swoją obecność, swojego Ducha i swoją miłość. Zaś my z kolei odpowiadamy Mu, wylewając na Niego swoją miłość. To jest niekończący się cykl. Bycie pełnym nie oznacza napełnionym po brzegi, ale oznacza opływać. A opływać można wtedy, gdy stale bierzemy i oddajemy. Czym byłaby muzyka bez Jego obecności? Czym byłyby słowa na ekranie i instrumenty bez Niego? To tylko hałas. W tym wszystkim chodzi o Jego obecność, chodzi o Niego. O to, żeby się z Nim spotkać. Wierzę, że zostaliśmy stworzeni, to zostało wpisane w nasze DNA. Po to, by odpowiadać na Jego głos. By odpowiadać na Jego obecność. On stworzył nas w ten sposób. On stworzył nas, by odpowiadać na Jego miłość. Biblia mówi, że kochamy Boga, ponieważ On pierwszy nas umiłował. Czy pamiętacie ten werset? Tak? Wierzę, że nie da się zakosztować Jego miłości i nie zakochać się w Nim szaleńczo. Każdy, kto jej zakosztował, zakocha się w Nim. To prawda. Wystarczy tylko jedno spotkanie z Bożą miłością i nic na to nie poradzisz. Zmienisz się. Czasem czuję się jak zdarta płyta. Śpiewam w kółko to samo. Boża miłość, Boża miłość. Ale to dlatego, że wiem, co się dzieje, kiedy człowiek spotyka się z Bożą miłością. Doświadczyłam tej zmiany, przeżyłam to doświadczenie. I całym sercem wierzę. Uważajcie na to, co powiem. Wierzę, że jeśli nie ma w tobie pasji, w twojej relacji z Jezusem i w twoim uwielbieniu dla Niego to jest tak wyłącznie dlatego, że nie poznałeś jeszcze miłości, którą On Cię kocha. To jest prawda. I nie mówię tu o słowach w stylu Wiem, że Bóg mnie kocha, ponieważ Biblia mi mówi o tym. Nie mówię tutaj o czymś, czego nauczyłeś się w szkole biblijnej. Chodzi mi o to, że wiem, wiem z całą pewnością, że mój ojciec szaleje z miłości do mnie. To objawienie żyje we mnie. Ono się we mnie porusza. Oddycham nim. Słowo Boże mówi, że Bóg jest miłością. Wiecie, o czym mi to mówi? Miłość jest czymś żywym. Powinniśmy ją czuć, jak się porusza i oddycha wewnątrz nas. Ona nie jest pięknym słowem, które umieszczamy w naszych pieśniach. Ona nie jest słowem, które od czasu do czasu wypowiadamy. Miłość jest czymś żywym. Czymś, co powinniśmy odczuwać. To powinno w nas płonąć miłość naszego Ojca. Czy potraficie sobie wyobrazić, jak wyglądałby wasz zbiorowy czas uwielbienia w kościele, we wspólnocie, na grupie domowej? Jak wyglądałby ten wasz wspólny czas uwielbienia, gdyby każdy przyszedł z tego rodzaju zrozumieniem i objawieniem? Gdyby każdy wiedział, że chodzi o tego rodzaju relacje i więź? I gdyby każdy przez cały tydzień walczył, aby utrzymać tę więź i łączność z Jezusem? Ponieważ o to, co się dzieje. Mamy nasze życie, naszą pracę, stresy, nasze szkoły, prace domowe. Musimy zajmować się dziećmi. W ciągu tygodnia jesteśmy zajęci wszystkimi tymi sprawami, które domagają się naszej uwagi, naszego czasu, naszego poświęcenia i naszej energii. Każda z tych spraw się tego domaga. Dlatego, aby utrzymać łączność z Jezusem, musimy o to zawalczyć. Ale wyobraź sobie, co by było, gdyby w ciągu tygodnia każdy stoczył zwycięską walkę o utrzymanie tej więzi, a w niedzielę wszyscy zeszlibyśmy się i bezpośrednio wkroczyli w Bożą obecność. Prawda jest taka, że nie potrzebuję pieśni o szybkim rytmie, żeby nabrać chęci do uwielbienia Jezusa. Tak? Bądźmy szczerzy, często zdarza się, że w ciągu tygodnia gdzieś tracimy tę więź z Jezusem, a w niedzielę przychodzimy z takim nastawieniem. Pastorze, grupa uwielbienia, dajcie mi znowu tę więź. Zostajemy wprowadzeni w ruch, spotykamy się z Jezusem i odzyskujemy łączność z Nim. Zostajemy odświeżeni i jesteśmy gotowi, by ruszyć w drogę. Wchodzimy w nasz tydzień roboczy, wracamy do szkoły i znów gdzieś to tracimy. O ileż głębiej moglibyśmy wejść, o ile więcej Jego obecności moglibyśmy mieć, gdybyśmy pozostali stale uważni i świadomi Jego obecności. To właśnie znaczy żyć, życiem uwielbienia, gdy w każdym momencie, każdego dnia Ile dni w Twoim tygodniu upływa bez powiedzenia Mu? Witaj Jezu, bez zauważenia Go, bez uznania Jego obecności, bo jesteś zbyt zajęty rzeczami, które się dzieją. Ja mam takie dni. Zdarza się, że kładę się spać i mówię Ojej, nawet Cię dzisiaj nie zauważyłam. Ale jak to by było? Czy potrafisz to sobie wyobrazić? O ile lepiej byłoby, gdybyśmy schodzili się razem na wspólny czas uwielbienia i nie potrzebowali pewnej formuły albo pewnego rodzaju pieśni, Albo różnych wyszukanych rzeczy, albo pastora, który połączy nas na nowo z Jezusem. Ponieważ już jesteśmy połączeni, nasza relacja z Jezusem jest czynna i jesteśmy gotowi, aby wejść głębiej, głębiej i głębiej w Jego obecność. Już sama myśl o tym bardzo mnie ekscytuje, ponieważ chcę pójść głębiej, a Wy? Zawsze powtarzam, że utrzymanie tej więzi wymaga walki, ponieważ to nie jest łatwe to wymaga czasu i wiele energii, ale jeśli jesteś zakochany, to jest ci dużo łatwiej. Rzeczy idą łatwiej, gdy jesteś zakochany. Gdy po raz pierwszy zakochałam się w moim mężu, ma się wtedy taki okres czasu, gdy jest się jak ktoś szalony. Nie możesz spać ani jeść, a wszystko, o czym myślisz, to ta osoba. Wszystko, co widzisz, przypomina Ci o tej osobie. Czy wiecie, o czym mówię? Gdy jesteś zakochana, to jesteś szalona. I to jest niesamowite. Gdy jesteś zakochana w Jezusie, to znacznie łatwiej jest walczyć o tę łączność. Oto parę myśli, którymi chcę się z Wami podzielić. Wierzę, że pomogą Wam one w walce o tę łączność. Pierwsza to życie z sercem, które się nie gorszy. Jeśli jesteś osobą podobną do mnie, to napotkałeś w tej dziedzinie parę problemów. Jednym jest to, że w dzieciństwie widziałam różne trudne rzeczy. Kiedy ukształtowałam moją relację z Bogiem i zdałam sobie sprawę z tego, jaki jest On wielki i potężny, to nagle okazało się, że nie potrafię w pełni zrozumieć, dlaczego wydarzają się złe rzeczy. Bóg w całej swej potędze jest tak wielki i silny, mógłby przecież coś zrobić, żeby to powstrzymać, więc pytałam Go, Boże, dlaczego dzieją się złe rzeczy? Przez lata rozmawiałam z wieloma ludźmi, odkąd zaczęłam poruszać ten temat, z ludźmi, którzy przeszli najróżniejsze traumy bądź straty w różnych dziedzinach. I oni wszyscy nosili w sobie to palące pytanie. Dlaczego? Mówiąc szczerze, to nie rozmawiałam o tym zbyt wiele z ludźmi w kościele czy gdziekolwiek, bo nie sądziłam, że ktoś zna jakąś wspaniałą odpowiedź. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że dzieje się następująca rzecz. Mogłam podejść do Boga tylko na pewną odległość, choć byłam Go bardzo głodna, ale żyłam ze zgorszeniem w sercu. Byłam zgorszona tym, że On nie wygląda tak, jakbym chciała, żeby wyglądał. Nie ukazywał siebie tak, jak chciałabym, żeby siebie ukazywał. Nie objawiał się wtedy, kiedy chciałam, żeby się objawił. Nie mogłam też zrozumieć, dlaczego dzieją się złe rzeczy, kiedy przyszło do mnie objawienie, że ta rzecz, to zgorszenie w moim sercu, stoi pomiędzy mną a Nim, i nie pozwala mi się do Niego zbliżyć, to było tak, jakbym dotarła do miejsca przełomu, w którym byłam tak zdesperowana, aby być bliżej Niego, aby być bliżej Jego obecności, że osiągnęłam miejsce złamania i powiedziałam, Boże, pragnę Ciebie bardziej niż odpowiedzi. Wiele czasu zajęło mi to, żeby się tam dostać. To była walka. I jeśli mam być z Wami szczera, tak do bólu szczera, to jest coś, co wciąż robię każdego dnia, codziennie. Wciąż mówię, Boże, chcę Ciebie bardziej niż odpowiedzi. I nawet jeśli czegoś nie będę rozumieć, to gdy pójdę do nieba, będziemy przecież długo ze sobą rozmawiać, ale tu i teraz na ziemi nie mogę mieć w sercu jakiegokolwiek zgorszenia. Nie mogę sobie pozwolić na to, że będę nosić w sercu jakąkolwiek rzecz, która stanie pomiędzy mną a jego obecnością. I muszę ponieść ofiarę, odłożyć to na bok i odsunąć od siebie, mówiąc, Boże, mój głód Ciebie dalece przewyższa głód odpowiedzi, zrozumienia czy posiadania doskonałego porządku w mojej głowie. Czy to Wam coś mówi? To naprawdę pomaga w podtrzymywaniu tej łączności i w walce o nią. Wiele razy stawałam przed Bogiem i czekałam na Niego. Modliłam się i czytałam moją Biblię, ale czułam, że nic się nie dzieje. Nic nie usłyszałam, nie pojawiał się żaden błękitny anioł, który mówiłby do mnie, nie było słyszalnego głosu, nie wciągał mnie żaden niebiański wir, abym unosiła się w przestrzeni doświadczając Jezusa. Nic podobnego się nie działo. Siedziałam tam sobie tylko cicho i byłam tylko ja, szukająca Boga. Często w takich chwilach ludzie miewają skłonność – mnie to też dotyczy – do tego, by ulegać frustracji, złości, zniecierpliwieniu. Żeby sobie pójść, żeby się obrazić. Cóż, nie przyszedłeś tak, jak sądzę, że powinieneś, albo wtedy, gdy według mnie powinieneś. Wiecie, co zrobiłam? Za każdym razem, gdy w moim umyśle zaczęła toczyć się bitwa, mówiłam sobie, nawet jeśli teraz nic nie czuję, to wiem, że pewnego dnia będę żyć owocem tej chwili. To jest prawda. Miejsce, w którym jestem dzisiaj, stanowi owoc tamtej chwili, a właściwie wielu takich chwil. To owoc spędzonych dawno temu wielu godzin, w ciągu których siedziałam i czekałam na Boga, prąc do przodu i wylewając moje serce, całe moje serce, wszystko co tylko mogłam na Niego. Bez względu na to, czy doświadczyłam, czy nie, czy usłyszałam cokolwiek, czy nie, czy miałam jakieś radykalne spotkanie, czy nie, powtarzałam. Wiem, że pewnego dnia będę żyć owocem tej chwili. I napierałam dalej. To jak dwa klucze do tej samej więzi. Walka o tę relację, brak urazy w sercu i parcie do przodu, wiedząc, że pewnego dnia będziemy spożywać owoc tej chwili. Robię tak do dziś. Nawet teraz, gdy mam tę chwilę, wciąż Powtarzam sobie, pewnego dnia będę żyła owocem tej chwili. Chcę się podzielić z wami wersetem i wkrótce przejdziemy do uwielbienia. Bardzo to lubię. Pierwszy list Jana 3,18. Drogie dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, lecz czynem i w nie miłujmy samimi słowami, wyświetlonymi na ekranie, ale czynem, działaniem, prawdą, wszystkim, czym jesteśmy. Wylejmy naszą miłość na Jezusa. Dajmy Mu wszystko, kim jesteśmy i wszystko, co mamy. Czyż On nie zasługuje na tego rodzaju miłość? Czyż On nie zasługuje na wszystko, czym jesteśmy i wszystko, co mamy, abyśmy wylali to na Niego i dali Mu to? W ten sposób poznamy, że należymy do prawdy i uspokoimy przed Nim nasze serca, kiedykolwiek nas oskarżają, albowiem Bóg jest większy niż nasze serca. I on wie And wszystko. Kocham ten werset. On przynosi mi tak wiele pokoju, że bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz, bez względu na to, jak się czuję, bez względu na to, jakie kłamstwa mnie atakują, Jego głos jest silniejszy, a Jego miłość jest większa. On jest tak dalece większy niż wszystko to, co mnie otacza i znacznie łatwiej jest Go usłyszeć, słyszeć Jego głos, znać Jego miłość, mieć. Ją, poruszającą się, oddychającą i żywą w Tobie, jeśli doświadczyłeś spotkania z Bożą miłością. A jeśli nie spotkałeś się dotąd z Bożą miłością, to bardzo mocno wierzę, że to nastąpi w trakcie naszego wspólnego czasu tutaj. Twoje serce może odpocząć w Jego obecności. Każdego dnia pragnę, aby moje serce odpoczywało w Jego obecności. Zanim przejdziemy do uwielbienia, pragnę podzielić się z Wami świadectwem mojego spotkania z Bożą Miłością. Być może słyszeliście już wcześniej fragmenty tego świadectwa wierzę, że gdy będę się tym dzielić Bóg uwolni w tym pomieszczeniu łaskę dla was abyście sami spotkali się z Bożą miłością jakkolwiek będzie to wyglądać i w jakikolwiek sposób On chce to uczynić pewnego razu miałam trudny weekend i wracałam spoza miasta do Reading. to było późnym wieczorem w niedzielę tego wieczoru usługiwał u nas gość. Był to lider uwielbienia, Antony Skinner. Znacie to nazwisko? Zmierzałam w kierunku podium i zobaczyłam Chrisa Walotona. Byłam rozbita i potrzebowałam taty. Christo zauważył i pobiegłam tam i objęłam go płacząc zaczęło się uwielbienie i nagle pozwólcie, że coś zaznaczę takie doświadczenia nie są dla mnie czymś powszednim ale jedno mi się zdarzyło i żyję nim aż do następnego miałam takie doświadczenie Zobaczyłam stojącego przede mną Jezusa I On wyciągał do mnie ręce, jak gdyby chciał, żebym do Niego podeszła Byłam przerażona Czułam się, jak gdybym nie mogła pójść tam, gdzie on się znajdował. Czułam wstyd, obawę, czułam, że nie zasługuję na to, żeby być blisko niego. Nie mogłam nawet patrzeć w jego twarz. Ale Jezusowi nie można się oprzeć. Zawsze mawiałam, że w moim życiu są trzy rzeczy, którym nie mogę się oprzeć. Pierwsza to oczywiście Jezus. Numer dwa to mój mąż. A trzecia rzecz to czekolada. Nie można się im oprzeć. Zatem podchodzę do Jezusa, wpadam w Jego ramiona, ale gdy znalazłam się w Jego objęciu, to wciąż bałam się na Niego patrzeć. Wtedy do głowy przyszła mi pewna myśl i wiedziałam, że to nie jest moja myśl. Nigdy, przenigdy, przez bilion, bilionów lat nie pomyślałabym czegoś takiego. Pomyślałam, że muszę zadać mu dwa pytania. Muszę go zapytać, jak bardzo mnie kochasz? Oraz, co myślałeś, gdy mnie stworzyłeś? Gdy ta myśl przyszła mi do głowy, pomyślałam, nie ma mowy, nie zapytam go o to. Muszę wam coś o sobie powiedzieć, abyście wiedzieli, dlaczego bałam się o to zapytać. Gdy byłam małą dziewczynką, usłyszałam pewne słowa i mówiąc w wielkim skrócie, wywnioskowałam z nich, że jestem pomyłką. Pomyślałam, że miałam się urodzić jako chłopiec, ale urodziłam się dziewczynką, bo Bóg bardzo się pomylił. I oto jestem, wielka pomyłka. Wierzyłam w to dosłownie przez całe moje życie. Bałam się zapytać Boga, co myślał, kiedy mnie tworzył, bo byłam przekonana, że powie. Cóż, pomyliłem się. Starałam się stworzyć chłopca, ale wyszła mi dziewczynka. A teraz staram się jak najlepiej wykorzystać tę złą sytuację. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale naprawdę w to wierzyłam, choć to szaleństwo. Gdy chodzi o to drugie pytanie, jak bardzo mnie kochasz, to sądziłam, że on odpowie, cóż, jesteś pomyłką, jak bardzo mógłbym cię kochać, myślę, że jesteś w porządku. Takie miałam myśli. Wiem, że to brzmi głupio, ale naprawdę wierzyłam w tego rodzaju kłamstwa. I nagle, w wymiarze naturalnym, poza moją wizją, Antony Skinner powiedział do mikrofonu, Musisz zadać Bogu dwa pytania. Moje serce zaczęło bić. Co? Musisz zapytać Boga, jak bardzo mnie kochasz oraz co myślałeś, gdy mnie stworzyłeś? Co? Co? Poczułam się jak małe dziecko przyłapane z ręką w misce pełnej ciastek. Czułam się całkowicie odkryta. Poczułam oburzenie. Miałam ochotę powiedzieć, Antony, właśnie powiedziałeś to głośno wobec wszystkich i teraz wszyscy wiedzą, a on przypuszczalnie też cię usłyszał. Teraz muszę zapytać. Byłam taka smutna, ostatecznie drżąc i widząc siebie samą w ramionach Jezusa, trzęsąc się i nie mogąc nawet spojrzeć na Niego, zdobyłam się na odwagę. Mówię Wam, moja odwaga była taka malutka, ale tyle wystarczy. Potrzebujesz tylko tyle odwagi. Ostatecznie powiedziałam, jak bardzo mnie kochasz. Byłam pełna obaw i nagle Jezus postawił mnie obok siebie i zaczął rozciągać ramiona. Każde biegło daleko w swoją stronę. Wyglądał niczym Stretch Armstrong. Zawsze gdy mówię jak Stretch Armstrong, to młodsi nie wiedzą o kogo chodzi. On był superbohaterem, a tak przy okazji. To powoduje, że czuję się stara, a przecież nie jestem. Jeżeli nie wiecie, kim był Stretch Armstrong, to poszukajcie go w gogle. Jego ręce i nogi mogły się rozciągać w nieskończoność, jak spaghetti. I jeśli ktoś spadł w przepaść, to on mógł go złapać. Tak więc ramiona Jezusa zaczęły się rozciągać w nieskończoność. Przyglądałam się, ale nie mogłam dojrzeć Jego dłoni. Nie mogłam dojrzeć, gdzie to się kończy. A On zaczął się śmiać. Tak bardzo Cię kocham. Ha, ha, ha. Zaczął się histerycznie śmiać. A wtedy też ja zaczęłam się śmiać. Poczułam, że przepełnia mnie radość. Co, aż tak bardzo mnie kochasz? Nie mogę dojrzeć końca, to się rozciąga w nieskończoność, na wieki. To niesamowite, ta szalona radość opanowała mnie bezgranicznie. Prost skakałam z radości. Gdy to się skończyło, pomyślałam: Jest mi dobrze. Właściwie to nie muszę zadawać tego drugiego pytania. Poczyniliśmy dzisiaj duże postępy. Może tą drugą rzeczą zajmiemy się innym razem. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję. Taka jestem. Tak się to odbyło. Parę miesięcy później byłam w domu modlitwy. Był naprawdę wczesny ranek. Chciałam być tam o wschodzie słońca, modlić się i patrzeć jak wschodzi słońce. Już samo to było cudem ponieważ nie należę do rannych ptaszków, ale był taki okres w moim życiu, kiedy się tym zachwycałam. I praję i słuchałam, co. No, z tego, to jest miernik w swoim życiu, bo nie jestem mieszkana. Jest taki period miejsca w mojej życiu, gdzie nie wiem, że jest tylko Jerzy. Tak czy inaczej byłam tam i nie działo się nic nadzwyczajnego. Po prostu siedziałam, czytając Biblię. Plecami zwrócona byłam do drzwi. Nagle poczułam, jak jego obecność dosłownie wchodzi do pomieszczenia. Słucham, że jestem obecna na Biblię. Nagle odczułam bojaźń Pana. Drżałam wewnątrz. Czułam, że się do mnie zbliża. W tym momencie dotarło do mnie, że On przyszedł w związku z tym pytaniem. Byłam wkurzona. Ale nie miałam dokąd uciec. Jedyne drzwi były za nim. Grzęzłam. Poczułam jak podchodzi do mnie, jego obecność była tak intensywna, że nie mogłam się nawet odwrócić. Siedziałam w ten sposób, a moje serce biło. Poczułam, że on mówi do mnie, Kim, proszę, zadaj mi to pytanie. Odpowiedziałam: O, witaj Jezu, dzień dobry, czuję się wspaniale. Nie muszę zadawać tego pytania. Mam się tak dobrze. Czy nie wiedziałeś, jak ostatnio dobrze się mam? Zaśmiałam się nerwowo. Jezus nalegał: Proszę, proszę cię, zadaj mi to pytanie. Wiesz co? Jest mi dobrze. Wszystko w porządku. Mam się wspaniale. Jest nam przecież dobrze ze sobą, nie? A on znów Proszę, proszę cię, zadaj mi to pytanie. Jak już mówiłam, nie można mu się oprzeć. Padłam na podłogę i zaczęłam mu jak to czyniem w jego obecności i w końcu zapytałam Jezu, co myślałeś, gdy mnie tworzyłeś? Nagle zobaczyłam, że stoję obok Jezusa, a przed nami jest Bóg Ojciec, mający przed sobą stół. Sięga rękę do swojego serca, wyciąga z niego coś, co przypomina glinę czy też plastelinę i kładzie na stole. Zaczyna tym poruszać i kształtować to. Spytałam, Jezu, co on robi, co on kształtuje? Nagle zobaczyłam, że on kształtuje mnie. Byłam tam, na stole. Sięgnął po mnie i umieścił mnie wewnątrz pudełka. Czy widzieliście kiedyś pudełko z pozytywką, które gra melodię, gdy się je otworzy, a pośrodku tańczy mała tancereczka? Nie, nie znacie tego? Czy dzieci się Hello? tym już nie bawią? Ojej, przecież nie jestem stara. To było właśnie takie pudełko. On je zamknął i był tym bardzo podekscytowany. A potem otworzył je bardzo szybko. O tak. A gdy to zrobił, to zaczęłam wewnątrz niego tańczyć i śpiewać i wielbić go, a on krzyknął Juhu! i zaczął biegać wokoło, a potem przybiegł, zamknął pudełko i miał taką minę. A potem znów szybko je otworzył i krzyknął hu, hu! i znów zaczął biegać wokoło, a potem znów je zamknął. To się powtarzało wiele razy. To było szalone, ponieważ za każdym razem on był tym podekscytowany. To przypominało mi małe dzieci, które tak bardzo ekscytują się tą zabawką, że otwierają ją wciąż na nowo, chociaż dobrze wiedzą, co z niego wyskoczy. Za każdym razem on był tak zaskoczony i szczęśliwy. Stałam z Jezusem, który patrzył na tę scenę i pytałam, co się dzieje? Co to jest? Dlaczego On jest taki szczęśliwy? I nagle On wyciągnął mnie z pudełka i położył na swojej dłoni. I nagle przeniosłam się z miejsca obok Jezusa do miejsca na dłoni Ojca. On przysunął mnie do swej twarzy w ten sposób. Patrzyłam, co się stanie. Nie wiedziałam, co się dzieje. Nagle zobaczyłam jego serce, a w tym sercu kształt. Był to ślad po tym kawałku, który wyrwał, żeby mnie z niego ukształtować. Gdy się tak zbliżałam, to nagle on wsunął mnie w to miejsce. Okazało się, że jestem doskonale dopasowana jak fragment układanki. To było wprost doskonałe dopasowanie. A gdy siedziałam tam, w jego sercu usłyszałam, jak mówi Kim. O tym właśnie myślałem, gdy Cię stworzyłem. Stworzyłem Cię z tego miejsca i dokładnie wiedziałem, co robię. Nie jesteś pomyłką. Jesteś dokładnie taka, jak to sobie wymarzyłem i zaplanowałem. Uczyniłem Cię po prostu dlatego, że czynisz mnie szczęśliwym. Przynosisz mi radość i wiesz co? Bawisz mnie. Sprawia, że się śmieje. To właśnie mi mówił. Powiedział, oto miejsce, z którego Cię stworzyłem i to jest zarazem miejsce, do którego z powrotem Cię zabieram. To jest miejsce, w którym, którym pozostaniesz. Właśnie tu, w moim sercu, w mojej obecności. Wtedy wszystkie kłamstwa rozwiały się jak mgła. Stopniały. Wszystkie kłamstwa odeszły i w jednej chwili całe moje życie się zmieniło. Po tym doświadczeniu nie mogłam być już tą samą osobą. Jedno spotkanie z Bożą miłością. Tylko tyle potrzeba. Zostaliśmy stworzeni, aby odwzajemniać Jego miłość. Głęboko w to wierzę. Takie jest moje zdanie, że najlepsze uwielbienie to takie, w którym każda osoba w pomieszczeniu spotyka się z Bożą obecnością. Uwalnia uwielbienie, jakie nosi w sobie. Pewnego razu zdarzyło się, że gdy mówiłam na temat uwielbienia, ktoś podniósł rękę i zadał pytanie. Pytanie brzmiało, jeśli prowadzisz uwielbienie i mówisz coś takiego jak zaśpiewajmy to czy tamto, to mi się to nie podoba, ponieważ nie umiem śpiewać i co w związku z tym powinienem zrobić? Odpowiedziałam. Wiesz co? Gdybym nie umiała śpiewać, to znalazłabym jakiś sposób, żeby wylać moją miłość na Jezusa. I albo każda osoba obok mnie musiałaby zatkać uszy, ponieważ tak bym się wydzierała, albo byłabym jak tańczący maniak. Znalazłabym jakiś sposób, aby wyrazić moją miłość i pasję dla Jezusa. Jeżeli kochasz, to nie chodzi o te wszystkie rzeczy, ale o relacje. A to są jedynie różne sposoby na wyrażenie tej relacji i tej miłości. Powstańcie, proszę. Kto z Was jest gotów, żeby uwielbiać? Połóżcie ręce na swoim sercu. Pomodlimy się. Boże, prosimy Cię, aby to objawienie ożyło w nas. Niech to objawienie stanie się w nas tak bardzo realne. Ojcze, niech płonie głęboko w nas. Panie, proszę Cię za każdą osobą tutaj, aby doświadczyli spotkania z Twoją miłością, Boże. A jeśli już się z nią spotkali, to daj im więcej. Boże, aby każdy z nas spotkał Ciebie w naszym wspólnym czasie uwielbienia dla Ciebie. Za każdym razem głębiej, głębiej i głębiej, Ojcze. Aby nic nie stanęło na drodze Twojej obecności, Ojcze. Na drodze kochania Ciebie i przyjmowania Twojej miłości. Niech całą atmosferę przenika Twoja miłość. Twoja obecność, Boże. Duchu Święty, zechciej przyjść i przepływać przez ten budynek teraz. Zechciej poruszać się w naszych sercach i pociągać nas bliżej Ciebie. Ojcze, zechciej przyjść i zburzyć wszystkie ściany i bariery, które nas od Ciebie oddzielają. Jezu, zechciej dać nam odwagę. Uwalniam odwagę w tym pomieszczeniu. Odwagę, aby odłożyć na bok urazę. Odwagę, by odsunąć strach. Odwagę, która mówi – Chcę Ciebie bardziej niż odpowiedzi. Chcę Ciebie bardziej niż czegokolwiek, Ojcze. Ojcze, wzbudź teraz wielki głód w tym pomieszczeniu. Uwalniamy duchowy głód. Niech zostanie wzbudzony, Ojcze. Głód Ciebie, głód Twojej obecności. Ojcze, abyśmy nie byli usatysfakcjonowani tym, gdzie byliśmy i gdzie jesteśmy. Abyśmy pragnęli więcej i więcej Ciebie, Boże. Aby zapłonął w nas płomień uwielbienia dla Ciebie, Ojcze. Aby nie miało znaczenia to, gdzie jesteśmy, czy w zgromadzeniu, czy nie. Czy gra muzyka, czy nie, czy widzimy słowa, pieśni, czy nie. Ale abyśmy podążali za Tobą, Jezu. Nie chcemy, aby cokolwiek stanęło nam na drodze. Naszemu łączeniu się z Tobą i wylewaniu naszej miłości na Ciebie. Bo Ty, Boże, jesteś tak bardzo godzien naszej miłości, Zasługujesz, aby wziąć wszystko, kim jesteśmy i co mamy. Przyjdź, Jezu. Poświęć chwilę, aby mówić do Niego swoimi słowami, we właściwy sobie sposób. Wzbudź w sobie głód. Proś Boga o to spotkanie. Powiedz, Boże, chcę się z Tobą spotkać w tym tygodniu. Ojcze, chcę świeżego objawienia tego, kim jesteś. Za każdym razem, gdy przychodzimy przed Bożą obecność, nie możemy odejść tacy sami. Za każdym razem, gdy Go spotykamy, Jego obecność nas przemienia. Niech Was usłyszę, was, Wasze własne słowa. Zacznijcie wołać do Boga, uwalniając ten głód. Uwolnijcie ten głód. Przyjdź Jezu przyjdź Jezu